Słuchacie najlepszej i najpopularniejszej polskiej radiostacji w Chicago. This is WPNA Oak Park, Chicago. The following program, Wiara i Wolność, is sponsored by the good people of faith and freedom, and we thank all of them for their support and generosity. WPNR 1490 AM Każdą Niedzielę o godzinie 5 po południu. Wiara i Wolność. And now your host, Tadeusz Toma. Wielu osób słuchających audycję Wiara i Wolność pracuje w Chicago i okolicach przy opiece nad starszymi osobami lub przy opiece nad osobami niesprawnymi. Celem tej opieki jest, aby ci, którzy otrzymują opiekę, czuli się dobrze, aby byli zdrowsi, aby lepiej żyli, aby nie czuli się samotni i aby żyli dłużej. Czym lepszą opiekę oni otrzymują, tym żyją lepiej i żyją dłużej. Jest to służba. Nie jedna z tych osób, która tutaj służy, była w Polsce na drodze do kariery. Niektórzy z Was pracowali w Polsce na stanowiskach kierowniczych, gdzie mogli oczekiwać, aby inni im służyli. Pracując w Polsce, można powiedzieć, że mieli władzę. Tutaj, opiekując się innymi, służą innym. Jest to służba. Jest to podporządkowanie własnych spraw, własnych oczekiwań i własnych priorytetów oczekiwaniom i wymaganiom innych. Jest to służba. W Ewangelii św. Łukasza, rozdział 7, czytamy Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik usłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił Mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie. Godzień jest ten, żebyś Mu to wyświadczył, mówili. Miłuje On bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus dlatego wybrał się z nimi, a gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy Mówię temu idź, a idzie Drugiemu chodź, a przychodzi A mojemu słudze zrób to, a on robi gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu Koniec cytatu Setnik był dowódcą Setnik miał stu żołnierzy, którzy służyli pod jego dowództwem Ale setnik miał też swoich dowódców, którym on był podległy Dlatego setnik tak dobrze rozumiał, na czym polega służba i na czym polega służenie. W jaki sposób widzimy to, że setnik rozumiał, co to jest służyć? Widzimy to nie tylko w jego słowach, ale i w jego decyzjach i w jego zachowaniu. Sługa setnika był chory. Ludzie mówili o setniku, że jest godzien tego, aby Chrystus przyszedł do niego i uzdrowił jego sługę. A co mówi setnik o sobie? Mówi, że On nie jest godzien tego, aby Chrystus przyszedł do Niego. Jezus Chrystus uniżył samego siebie i przyszedł z nieba na ziemię jako sługa. Ale Jezus Chrystus przyszedł też na ziemię, aby szukać wśród ludzi tych, którzy zrozumieją, co to jest służba i co to jest służenie. Jezus przyszedł, aby szukać ludzi, którzy chcą i są gotowi być sługami. Setnik rozumiał, co to jest służba i co to jest służenie. Wierzę, że wy, którzy pracujecie przy opiece nad starszymi osobami lub przy opiece nad osobami niesprawnymi, lepiej rozumiecie i więcej wiecie, co to jest służba i co to jest służenie. A jeśli lepiej rozumiecie, i więcej wiecie co to jest służba to prawdopodobnie lepiej rozumiecie też co uczynił Chrystus gdy uniżył samego siebie i przyszedł z nieba jako sługa nie tylko, że lepiej to rozumiecie ale, że skorzystacie z tego co uczynił Chrystus dla was właśnie gdy uniżył samego siebie i przyszedł z nieba aby jako sługa wyzwolić was z tej największej niewoli, jaką jest grzech Skorzystajcie z tego, co On, Chrystus, oferuje wam za darmo Oferując kompletne uwolnienie przez darowanie wszystkich grzechów Kompletne i pełne oczyszczenie Także już nigdy nie musicie płacić pieniędzy za doczyszczanie I aby was uwalniano z tak zwanego czystca Który nigdy nie istniał i nie istnieje Tymi słowami zachęty zapraszam Przede wszystkim tych, którzy doświadczają i rozumieją Co to jest służba i co to znaczy służyć Ale również i tych z Was, którzy nigdy nikomu nie służyli Zapraszamy również Ania i Józef Przed rozważaniem fragmentu Ewangelii Apostoła Jana Przygotowanej dla nas przez Henryka Dedo Z głosu Ewangelii w Warszawie Posłuchajmy nagrania, które nas zastanowi I zachęci do tego Śmierć napękniętym wspomnieniem chwili Chociaż twoje uśmiechy bledną Na tle rozszarzonego horyzontu Nie daj się życiu, nie daj Ani śmierci zbyt łatwo Nie daj się życiu, nie daj Ani śmierci zbyt łatwo Nie na to powtarzaj nieustannie, wierząc do przeczeka każde słowo. Może być ostatnie, nie daj się w życiu, nie. Daj... 13. Wersety od 1 do 17. Przed świętem paschy Jezus świadom, że nadeszła dla Niego chwila przejścia z tego świata do Ojca, pełen miłości dla swoich na tym świecie zachował tę miłość aż do końca. Była właśnie wieczerza. Już wcześniej diabeł zawładnął sercem Jodasza z Kariotu, syna Szymona, podsuwając mu myśl, by zdradził Jezusa. Jezus, wiedząc, że ojciec przekazał mu całą władzę i że od Boga przyszedł i do Boga powraca, wstał od stołu. Zdjął szatę, wziął lniane płótno i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy, zaczął obmywać uczniom nogi i wycierać je płótnem, którym był przepasany. Gdy już umył im nogi, ubrał się i znowu zajął miejsce przy stole. Spytał, czy nie wiecie, co dla was zrobiłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. Słusznie, bo nim jestem. Jeśli ja, nauczyciel i pan, umyłem wam nogi, to i wy powinniście wzajemnie obmywać sobie nogi. Dałem wam przykład, abyście postępowali tak, jak ja postąpiłem z wami. Zapewniam was, sługa nie jest ważniejsza od swego pana, ani poseł od tego, kto go posyła. Dobrze, że już o tym wiecie. Będziecie zbawieni, jeśli wprowadzicie to w czyn. Słowa, wy także powinniście wzajemnie obmywać sobie nogi, wskazują na ciągłe, stałe działanie To nie jest jednorazowy czyn, to styl życia Do takiego życia zostaliśmy powołani Ale to stoi w sprzeczności do tego wszystkiego, co w nas jest My chcemy być obsługiwani, taką jest ludzka natura Z tym się rodzimy Gdy urodziły się moje córki, chciały być obsługiwane Gdy były głodne, to nie zwracały uwagi na to, czy byliśmy zajęci, czy nie nie przejmowały się tym, że śpimy Chciały jeść i musiały jeść Jeśli potrzebowały zmiany pieluch, Dawały o tym znać Nie robiły tego same, ale nalegały, abyśmy my to uczynili Zawsze chciały, by ich potrzeby były zaspokojone Gdy trochę podrosły, niewiele się zmieniło Ciągle mówiły, że chcą to i tamto Kup mi tę rzecz, zapłać za to Teraz są starsze, spodziewam się, że powiedzą Zapłać za moje studia, opłać moje wesele Kup mi samochód, mieszkanie, znajdź mi męża No nie, no tego to już nie powiedzą Gdy wychodzimy za mąż, żenimy się Ciągle tak samo myślimy Mówimy do małżonka Zaspokój moje potrzeby Troszcz się o mnie Bądź pewny, pewna, że jestem szczęśliwy Czy też szczęśliwa To samo czynimy w naszym chrześcijańskim życiu Nasze modlitwy mogą być tak bardzo egoistyczne Boże, spraw bym był szczęśliwy To jest Twoje zadanie Sprawić bym był szczęśliwy Uczyń mnie mądrzejszym. Daj mi więcej pieniędzy. Sprawy by mi się powodziło. Bylibyśmy zaszokowani, gdyby to wszystko zostało ujawnione. Przychodzimy do kościoła, do wspólnoty i mamy taką postawę. Nakarmcie mnie. Usługujcie mi. Zaspokójcie moje potrzeby. Troszczcie się o moje potrzeby. Troszczcie się o moje dzieci. Słuchajcie moich problemów. Zauważcie mnie. Przychodzimy z takim nastawieniem. Zaspokójcie moje potrzeby. Jeśli tak się nie stanie, to odejdę. Pójdę do innej wspólnoty. Musimy zrozumieć, że znakiem duchowej niedojrzałości jest to, że mówisz Zaspokajajcie moje potrzeby. A znakiem duchowej dojrzałości jest to, że mówisz Jak mogę zaspokoić wasze potrzeby? Część z nas musi dokonać kolosalnej zmiany w swoim myśleniu. Zbyt wielu z nas przychodzi do kościoła z mentalnością konsumpcyjną, z mentalnością klienta. Tak jak robisz to, przychodząc do sklepu, teatru czy na koncert. Przychodzisz i pytasz. Jak kościół może zaspokoić moje potrzeby? To mentalność konsumenta. To musi być zmienione w mentalność sługi. Co mogę zrobić, by zaspokoić potrzeby kościoła? W człowieku, który chce być uczniem Jezusa, mentalność konsumenta musi być zmieniona na mentalność sługi. Co mogę zrobić, by zaspokoić potrzeby Kościoła? W człowieku, który jest prawdziwym uczniem, ta mentalność ja i moje potrzeby najpierw musi być ukrzyżowana. To jest dla nas bardzo trudne. To było trudne dla apostołów. Być może Jezus Chrystus rozważał. Co mogę zrobić, aby przebić się do myślenia tych młodych ludzi tak, by zrozumieli, że muszą umrzeć dla siebie swojej wygody, swoich praw, swojego egoizmu? Przyszedł dzień, w którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Jezus umarł. I wreszcie uczniowie zrozumieli. Gwoździe do nich przemówiły. Uświadomili sobie, że muszą oddać swoje życie i żyć dla Jezusa i innych ludzi. Tak więc przed każdym z nas stoi zadanie uśmiercenia naszej grzesznej natury i podjęcie decyzji będę żył dla Jezusa. Bóg nie jest pod wpływem tego, co wywiera wrażenie na świecie i ludziach, wśród których żyjemy. Świat jest pod wrażeniem dumy, mocy, pewności siebie, mądrości, bogactwa, popularności, sukcesu, siły przebicia. Ale nie Bóg. To, co ściąga uwagę Boga, to ugięte kolana, pochylona głowa, złamane serce, pokorny duch. Prorok Izajasz tak o tym pisze. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Król Dawid dodaje, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgarnisz Boże. Bóg nie potrzebuje i nie używa jakichś chrześcijańskich gwiazd. On używa sług. Jeśli chcesz być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, musisz posiadać mentalność sługi. A to oznacza, że każdego dnia rezygnujesz z mentalności klienta. wydania fragmentu z Ewangelii Apostoła Jana. Słyszeliśmy znów o słudze, o służeniu. I teraz czas do refleksji, jak to jest u nas z tymi sprawami. W dziesiątym wersecie jest napisane, że czemu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. O jakim umyciu, o jakiej czystości tutaj Jezus mówi? W piętnastym rozdziale, w trzecim wersecie Jezus mówi, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Dwunastu uczniów Jezusa Jezus mówi, wy jesteście czyści. Słowo, które Jezus głosił, słowo Boże, Słowo Boga, czyste, doskonałe, ma moc oczyścić, przeniknąć wnętrze, dusze człowieka. I uczniowie, którzy chodzili za Jezusem, którzy przybywali z Jezusem, słuchali Jego słowa, słuchali Słowa Bożego, Jezus sam wydaje o nich świadectwo. Wy jesteście czyści. Nie wszyscy lecz nie wszyscy. Zwróćmy uwagę, że jednak samo słuchanie Słowa Bożego nie jest gwarancją tego, że człowiek będzie czysty. Wiemy, o kim on mówił. Mówił on o Judaszu, o tym, który go zdradził, o człowieku, który słuchał Słowa, jednak to Słowo nie docierało do jego wnętrza, do jego serca. Obyś ty również, słuchaczu, nie był z pokroju takiego człowieka, który słucha. Jednak to słowo nie ma dostępu do twojego wnętrza, do twojego serca, do twoich myśli. Poza tym Jezus przez tą sytuację pokazuje pierwszą rzecz, o której dzisiaj słyszeliśmy, że przyszedł, aby służyć. Jednak wyrazem pokory Jezusa nie było umycie tutaj nóg. Wyrazem pokory była Jego decyzja że On przyjdzie na ziemię. On wtedy już zadecydował, On wtedy się już uniżył. To, co tutaj widzimy, jest tylko wyrazem tej decyzji, którą On uczynił już wcześniej, bo ta decyzja nie doprowadziła Go tylko do tego, że On umył nogi innym, ale doprowadziła Go na krzyż. Dlatego, że Jezus w swojej pokorze zadecydował jeszcze w niebie, że przyjdzie na ziemię. Ta decyzja, to, że Jezus przyszedł na ziemię, to był wyraz Jego pokory. Jednak jeszcze jedno y, aspekt y, tutaj widać. Jezus mówi coś takiego, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jezus, Syn Boży, doskonały, czysty i święty. On sam mówi o, do swoich uczniów, o swoich uczniach, że wy jesteście czyści, ale zwróćmy, o tym, zwróćmy na tą uwagę, że On mówi, jeżeli Cię nie umyje, nie umyję Twoich stóp. On, będąc świętym i czystym, nie może mieć społeczności z człowiekiem, który ma jakikolwiek brud, nawet na swoich stopach, po tym, jak został umyty, wykąpany, cokolwiek. Zwróćmy na to uwagę, że, że Jezus nie będzie miał z nami społeczności, kiedy jakikolwiek brud będzie na nas. Jednak sposobem na to, aby pozbyć się tego brudu jest Jezus dał przykład, mówi wy czyńcie tak samo, abyśmy jedni drugim w miłości odpuszczali, okazywali miłość, ale przede wszystkim przychodzili do Niego, aby On nas oczyszczał, on obmywał nas to jest właśnie droga kto pyta, nie błądzi kto czyta, nie błądzi kto czyta i przyjmuje Słowo Boże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 są obietnice na temat życia, śmierci, zdrowia, rodziny i wiele innych Przeżyczenia te zostały zebrane w jedną książkę I jeszcze jedna nagroda to nagrania muzyczne na dysku CD Takie jak te słyszane w audycji Wiara i Wolność Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Apostoła Jana Rozdział pierwszy, 1, 1-3 Plus 11 do 14. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą wierzą. Imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony oczu mi od Ojca pełen łaski i prawdy Pytanie, co to znaczy, gdy czytamy, że Słowo Boże zbawia I że to samo Słowo Boże potępia Odpowiedzi szukamy w pierwszym liście apostoła Piotra rozdział 2 wiersze 6 do 8 Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii apostoła Jana rozdział 1 wiersze 1 do 3 plus wiersz 11 do 14 Na początku było słowo a słowo było u Boga i Bogiem było słowo Ono było na początku u Boga wszystko przez nie się stało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 Każdy, kto znajdzie odpowiedź taką, jaką podaje Pismo Święte, może telefonować już teraz na numer 524 97 62 524 97 62 kierunkowy 708. Zapraszam do telefonu. 524 97 62 kierunkowy 708. nie nadążał. To tytuł reportażu przygotowanego dla nas przez Głos Ewangelii w Warszawie. Posłuchajmy. Umysł nie nadążał. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. No nie wiem, nie wiem jak to tu się powiedzieć, bo to wiele lat temu było. Jakieś takie przyszły mi myśli... Zacząłem takiego kotka sobie chodził słyszałem taki głos, że tego kotka trzeba powiesić, bo to koty to są słudzy szatana i, i trzeba takiego załatwić, powiesić go. Wziąłem jakiś taki sznurek, nie? Posadziłem na rower, pojechaliśmy do takiego ślasku, pamiętam, dostałem też taką instrukcję, że nie za blisko, że dalej na gałęzi. Tak, tak, tak myśli mi takie przychodziły, nie? Ja nie, nie, nie rozróżniałem, czy to moje, czy nie, po prostu tak jakoś według tych instrukcji go powiesiłem. I pojechałem tym rowerem nie? stamtąd. Przyjechałem po jakimś czasie i ten kot chodził po tej gałęzi, na tym sznurku jak na smyczy. I właśnie ten głos tak mi powiedział, że no widzisz, mówiłem ci, że tu szatan przyszedł, przecież ten kot po tym sznurku nie mógł wejść. Nie wiem skąd się to wzięło, nie? Przestraszyłem się skąd te myśli przyszły, nie? żeby coś takiego właśnie zrobić, jakbym otrzeźwiał, nie? Nie jestem pewien czy już chodziłem do szkoły, może już chodziłem do szkoły, do pierwszej, drugiej klasy. Jego kolegę dobrego, nie? Troszeczkę rozrabialiśmy razem. Jeździliśmy razem, no gdzieś tam trochę po Polsce, tu i tam. Staliśmy na autostop, nic nas nie chciało zabrać. Długo staliśmy, już się ciemno zrobiło. I zeszliśmy, tak mieliśmy tylko namiot, nie? Tam w tym namiocie właśnie, tak mówię, swik z dżemem i coś jeszcze. I nie mieliśmy nawet żadnych ubrań, żadnych śpiworów, nic. Zeszliśmy z drogi, weszliśmy w krzaki takie. No, rozbiliśmy ten namiot, położyliśmy się do niego. I zaczęło coś, coś chodzić w koło tego namiotu. Tak bardzo wyraźnie słyszeliśmy obydwa, jak chodzi coś po trawie w koło, tak szura. Nie? No i myśleliśmy, że może jakieś zwierzątko przyszło i teraz coś nowego zobaczyło i może nas obwąchuje, ale później tych kroków zrobiło się więcej. I nie, nie, nie mieliśmy latarki nawet, tak żeby wyjść i zobaczyć, co to. Także nie zdecydowaliśmy się, myśleliśmy sobie, jak chodzi, to nie chodzi. I jakiś czas później zaczęły gałęzie tak pękać i. Czyliśmy z tym kolegą, że może to zwierzątko tam poszło i się teraz y, ocierał od jakichś czy coś takiego. Ale później zrobiło się tak, że i, było, i chodziło w koło coś więcej niż jedno i łamały się te gałęzi. Potem grubsze i grubsze, aż takie, wiesz, tak w lesie echo aż szło, nie? Takie, to jakby konary normalnie odłamywały, nie? Nie zdecydowaliśmy się jednak, żeby wyjść i zobaczyć, co to jest. I... Pamiętam, że tak słuchaliśmy, to chodziło i chodziło, w końcu zasnęliśmy. No i obudziliśmy się rano. Okazało się, że byliśmy, rozbiliśmy namiot na takim cmentarzu po niemieckim, nie? Taki... Nie pamiętam teraz, czy przy grobach, czy między. Ja wiem, że tam było tak jakieś... Między tym nie było żadnych takich typu trawa, czy te drzewa, które tam... Te wszystkie dźwięki, które tam wtedy były? Nie było nic z tych rzeczy, które mogły je wydawać, nie? Ja zaakceptowałem życie duchowe, że jest... I po prostu w tamtym momencie stwierdziliśmy, że widocznie wyszliśmy na cmentarz, musi być tu jakiś duchowy opiekun tego cmentarza i im się to nie podobało, takie historie, nie? Ale już jak wyszliśmy poza teren, rozumiałem jako, że ta historia została poza nami, nie? Czyli po prostu na ulicy już nam nic nie grozi, może tak, nie? się przyszedłem do domu i moja siostra była taka troszeczkę przestraszona zapalone były światła w całym mieszkaniu i mówiła, że się pozrywały struny od gitary za jej plecami na, wysoko na segmencie, tak pod, pod sufitem leżała gitara ja to tak też zignorowałem, struny są wszystkie może coś ci się wydawało do drugiego pokoju oglądałem telewizor i widziałem tak kątem oka jak zasłony z firanami poszły tak do góry tak, jakby ktoś się w połowie złapał, i tak troszeczkę do przodu i do góry uniósł, i puścił zupełnie, nie? Ja patrzyłem w ten telewizor, także nie przejęłem się za bardzo tym. I chwilę później zobaczyłem taką, jakby przezroczystą twarz, która się w świetle tego telewizora przybliżyła do mnie tak bardzo blisko, nie? I rozpłynęła się. To tak, jakby przestraszyła mnie tylko, nie? Wiesz, poszedłem do tych firanek. Wcześniej myślałem, że może jakieś okno się otworzyło albo coś takiego, nie, że przeciąg jest jakiś. Jednak tam, tam nic nie było, tam była goła ściana taka, To że one tak bardziej dla ozdoby wisiały, niż zasłaniać okno. I przez chwilę jeszcze siedziałem i tam różne myśli mi przechodziły przez głowę. nie, Skąd się to wzięło? To, co się siostrze stało przed chwilą, teraz to i tak. Wiesz, tam znajomość moja jakichś takich rzeczy typu duchy i tak dalej, prawie żadna, więc myślałem, że to może jakiś duch przyszedł, przechodzi tam takie różne myśli są w głowie. I jakiś czas, jakbym przeszedł do tego tak, do porządku dziennego, po prostu zapomniałem o tym wydarzeniu i życie toczyło się dalej. Będąc w wojsku, ja zacząłem czytać jakieś książki o parapsychologii, o jakimś Życie po życiu. Niewiele z nich rozumiałem, nie? Ale starałem się coś pojąć. Coś tam się dowiedzieć, tą wiedzę moją pogłębić. Także pamiętam kiedyś... Czytałem o takim człowieku, który opowiadał, że ma mistrza duchowego. Jakąś postać ze światu, którego prowadzi w różnych takich jego historiach. I tak sobie pomyślałem, że dobrze by było mieć takiego mistrza. I może bym wreszcie wtedy w tych różnych moich takich przypadkach, historiach miał to wszystko poukładane. No i pamiętam pewnej nocy przyszła do mnie taka postać, odwiedziła mnie. Nie widziałem go tak oko w oko, ale troszeczkę skonta, dlatego że kiedy on wszedł do pomieszczenia, momentalnie miałem paraliż. I pierwsza chwila to takie przerażenie. Myślałem najpierw, że to przyszedł jakiś oficer. Ja pełniłem służbę wtedy, także byłem w zupełności, to była gdzieś druga w nocy, byłem, No, nie spałem, nie ma jakiś takich, powiedzmy, ja tu przemyślałem wiele razy na bieżąco, także to nie był żadne jakiś coś, co mi się wydawało, nie? I pamiętam, że jakaś taka myśl przyszła. Właściwie stwierdziłem w myśli taką rzecz. Przecież wiesz, że nic mi nie może zrobić. Ja nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy w ten sposób. On po prostu chwilkę postał, odwrócił się i odszedł. Normalnie widziałem, jak odchodził w tym samym momencie, odpuścił mi paraliż. Jeszcze przez sekundę, tak może dwie. Jakby upewniałem się, że to jest realne wszystko. Wstałem i wyszedłem za nim, bo chciałem się upewnić na pewno. Chociaż w duchu wiedziałem, że to od pierwszej sekundy, że to nie jest człowiek. Ale jakby umysł nie nadążał. I on poszedł tak, taką jak krótką stronę korytarza, bo w pomieszczeniu, w którym ja byłem, w jedną stronę był długi korytarz, czyli tam, jakby. Ja byłem jakby w jego końcowej części. Także on tam za bardzo, jeśli to byłby człowiek, nie miałby za bardzo gdzie pójść, co nie? No nie miałby gdzie pójść. Dwa pomieszczenia, obydwa sprawdziłem, tam nikogo nie było. I takie różne myśli mi przychodziły. Żałowałem nawet, że może takie myśli mi przyszły, że może trzeba było jakoś przywitać go. Tak przyszedł mistrz duchowy, może teraz właśnie będzie, miałbym jakieś prowadzenie. Może bym zaczął się tak jakby bardziej pogłębiać w tym wszystkim, w Poznaniu. W każdym razie z taką nadzieją, że może jeszcze kiedyś przyjdzie. No, że tak powiem, życie toczy się dalej, nie? Miałem kiedyś takie wydarzenie, kiedy kupiłem swój motocykl. Jechałem przez taką małą miejscowość. Wiesz, wyjechał z parkingu samochód i, za i zatrzymał się. Na mojej połowie drogi. To tak szybko wszystko się działo, że ja nie spodziewałem się, że on, on się zatrzyma. Nie? To są takie sytuacje, jak nieraz mamy, że wyjeżdża ktoś ci prosto. Jesz jeśli jedzie, to jeszcze tam się rozmija z nim jakoś, nie? Ale jeśli by stanął, to już jest za późno, nie? No i on się zatrzymał. Zacząłem hamować. Kilka sekund to trwało. Parę myśli, że to już koniec, że zawiodłem, że w sumie nie ma żadnej mojej winy, ale że w tym miejscu prawdopodobnie rozstanę się z życiem. Przewróciłem się na prawą stronę, potem przewróciło mnie na lewą stronę i w, w tym jakby drugim przewróceniu przestawiło mnie obok tego samochodu, nie? Takie przesunięcie i taki moment, w którym jakby odzyskałem świadomość, to był moment, w którym stałem na parkingu, z którego wyjechał ten samochód, właśnie zatrzymywałem się i, i czułem, jak ze mnie coś schodzi, nie? Że ja nie, kieruję, nie kierowałem tym moment, w tym momencie, że Coś oddaje mi kierownicę, nie? To mi tak przypominało taki moment, kiedy mój ojciec jeździł komarkiem takim, wiesz? I czasami brał mnie przed siebie, sadzał, jakbym taki mały i kładł swoje ręce na moje. I tak jeździliśmy, nie? I to był właśnie taki moment, jakby kiedy się już zatrzymaliśmy, to, tak, to coś zabrało swoje dłonie z moich, nie? Oddało mi jakby prowadzenie. Takie dziwne uczucie. Powinienem mieć tak zwane nogi z gumy w tym momencie, po tych przeżyciach. A miałem taką radość, nie? W ogóle cieszyłem się, nie? Że... No, trudno powiedzieć z czego, z tej po prostu obecności nie? To, to, no nie wiem, słów tak po prostu nie mam na to nie? no ja wierzę, że to po prostu taka, wiesz, Boża ponadnaturalna obecność była, nie bo wiedziałem, że skoro są duchy, to musi gdzieś być i Bóg, musi być ktoś ten na, na samej górze ktoś, kto ma to wszystko pod sobą byłem świadomy tego, nie w, tej momencie, tej, w tym momencie tej radości byłem świadom, że właśnie dostałem prezent od Boga jeszcze raz że będę żył dłużej, nie kilka tygodni ty, później pożyczyłem koledze ten motocykl, Sławkowi. I ja pojechałem w tym czasie na wesele i pamiętam o 12 w nocy dostałem, tak to powiem, taki jakby przekaz telepatyczny, bo po prostu o 12 w nocy niestąd nie do mi taka myśl, że właśnie mój kolega się rozbił, nie? że Sławek się rozbił. Jak przyjechałem do domu, no moi rodzice potwierdzili ten fakt, nie powiedzieli, że Sławek się rozbił, ma uszkodzony kręgosłup leży w szpitalu, w Szczecinie. I... Leżał w tym szpitalu 10 miesięcy. Ten jego stan tam się pogarszał z dnia na dzień, także w sumie to taka, to było prawie, praktycznie można nazwać agonią, nie? W tym szpitalu też tak dość mocno rozrabialiśmy, nie? Pamiętam zawsze szedłem do niego, miałem piwo, tam ile, ile można było unieść, nie? Dopó kiedy, dopóki jeszcze mógł pić te piwo, nie? Piliśmy tam różne jakieś, jak się kończyło piwo, inne wynalazki trochę rozrabialiśmy, czasem jakieś ławki się kończyły wie wieczór w fontannie na przykład czytamy tam różne rzeczy, w tym szpitalu już te panie pielęgniarki nic nie mówiły, że przychodzimy o 12 w nocy, on był sparaliżowany, także ja musiałem go wnosić, bo one po 10 chyba zamykały windę, nie? Czy takiego, że winda nie działała, to musiałem go wnosić po schodach a normalnie jeździł na wózku cały czas, nie? Ale tak jakoś starałem się go podtrzymać na duchu i tam mieliśmy nadzieję, że po prostu będzie żył, że no może na wózku, ale będzie, nie? Zmarł 10 miesięcy po tym fakcie, po tym wypadku i pamiętam na jego pogrzebie ksiądz takie coś powiedział, że on przez tą swoją mękę w szpitalu, przez te 10 miesięcy zapłacił za swoje winy za to za te swoje po prostu, to co w życiu na rozrabiał wcześniej, to tutaj już jakby wyrównało się i że teraz jest na pewno już tam w niebie u Boga i muszę szczerze przyznać, że może innych to przekonywało ale mnie osobiście jakoś tak wiesz, ja byłem tam do końca prawie z nimi to taki moment był, w którym zacząłem wątpić czy to tak działa, czy to właśnie tak pracuje w ten sposób nie? że my tu w jakiś sposób możemy za, za te nasze winy czy coś zrobić, to żeby, żeby być w niebie, czy ja nie wiem wtedy nie wiedziałem, ale, ale poddałem to pod wątpliwość Sławek zmarł dwa tygodnie przed moim wyjazdem do Kanady ja w międzyczasie naprawiłem ten motor i tydzień przed wyjazdem robiliśmy, robiłem, zrobiłem taką pożegnalną imprezę z kolegami przez taki chłopak, miał 17 lat no i tam spodobał mu się ten mój motor i tak przyglądał mu się i przyglądał tam chodził, kręcił się koło niego ja w mieście spotkałem jeszcze innego kolegę trochę jeszcze rozmawialiśmy i ten chłopak w międzyczasie po prostu wsiadł na ten motor ja zostawiłem kluczyk w stacyjce odjechał przejechał kilka kilometrów i uderzył w drzewo zabił się na miejscu, nie? także to był drugi tydzień praktycznie sobota w sobotę dwie, dwa pogrzeby z tym samym moim motorem i tydzień potem wyjechałem wyleciałem do Kanady a w Kanadzie to był dobry czas, żeby zacząć od początku, nie? Żeby zacząć takie nowe życie. Pojednać się z Bogiem żyć z, i z ludźmi, żeby już nic się za mną nie ciągnęło, żebym nie musiał się martwić, co, co, co będzie, powiedzmy, czy spać spokojnie. Takie, żeby, żeby po prostu zainteresować się tym duchowym życiem, bo, bo już dla mnie było no tak realne. Życie i śmierć już w tym momencie. Śmierć tych kolegów, którzy odeszli. Stwierdziłem, że muszę zacząć szukać Boga. Boga, nie, nie jakiejś teorii, jakichś takich mm, UFO, jakichś tam innych rzeczy, tylko po prostu tego jednego Boga. Poszedłem do kościoła, zacząłem chodzić do kościoła. Tam nie widziałem jakichś takich, nie słyszałem odpowiedzi na, na moje problemy, na moje pytania. Nazbierało mi się ich już troszeczkę. Spotkałem ludzi z ruchu Harry Krishna, nie? E, zacząłem przeglądać książki. Jakby duchowo otworzyłem się na te, na te wszystkie rzeczy. Bardzo szybko odczułem w koło siebie jakąś taką ponadnaturalną obecność duchową, że po prostu czasami czułem, że jest gęsto, nie? gęsto duchów, jakieś takie myśli różne prowadzące, nie, S takie, takie słowa prosto do umysłu, nie, niesłyszalne uszami, ale myślami odbieralne. Nie? Myślałem, że może to jest to właśnie, nie? że teraz już jestem na dobrej drodze, że odnalazłem religię, czy drogę do Boga prawdziwą, tą taką. to wszystko, co czytałem, bardzo takie logiczne, bardzo proste, bardzo szybko do mnie trafiało. Wszystko doskonale jakoś tak mi pasowało, nie? I jakiś czas później zobaczyłem, że zaczynam przewidywać sytuację, że zaczynam, zanim ktoś coś powie, już wiem, co mi powie, że może jakoś dedukować pewne rzeczy, nie wiem, że jest coś więcej niż już ludzki rozum może to po prostu przyjąć, nie? Ale generalnie jakoś to było drugoplanowe. Pierwszą rzeczą było to, że chciałem no, znaleźć Boga, nie wiem, czy to wtedy możliwe, to jeszcze było. Później zorientowałem się, że te rzeczy. Ani nie pochodzą od Boga, ani nie pochodzą ode mnie, ani do Niego nie prowadzą. Kiedy zostawiłem to, wszystko pamiętam, miałem takie, to były myśli, które przychodziły z zewnątrz, nie? że słuchaj, no powróć do tego zobaczysz będzie dobrze. Jeszcze raz musisz zacząć od początku i zagłębisz się może głębiej, to będziesz miał te dary, no wszystko będzie dobrze, nie? Stwierdziłem, że, że jednak nie, że skoro jest jeden Bóg a wiele dróg do niego, niech sobie, Hindusi idą swoją drogą, a ja będę szedł tą, w której się urodziłem swoją drogą. Słuchali Państwo pierwszej części reportażu Umysł nie nadążał. Do wysłuchania dalszych losów bohatera dzisiejszego reportażu zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.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 na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych jednak, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Koniec cytatu. Może przykład codziennej obserwacji pomoże nam w tym, aby to lepiej zrozumieć. Wyobraźmy sobie, że w środku lata świeci słońce. Na ziemi leży kawałek lodu. Co stanie się z tym lodem po 15 minutach? Lód rozpłynie się. Lód stanie się tak miękki, że rozpłynie się. Obok lodu leży kawałek mokrej gliny. Co stanie się z mokrą gliną? Gdy będzie świeciło mocne słońce Glina utwardzi się Glina stanie się twarda jak kamień Słońce nie zmieniło się To samo słońce świeciło na kawałek lodu Jak i na kawałek gliny Lód stał się miękki i rozpłynął się Glina stała się twardą i utwardziła się A jak to można porównać do Słowa Bożego? Czytając Pismo Święte widzimy wyraźnie, że Chrystus określany jest wielokrotnie jako Słowo Boże. Na początku Ewangelii Jana, której fragment czytałem przed chwilą, jest to pokazane nam bardzo, bardzo jasno i wyraźnie. Słowo Boże, Chrystus był na początku. Słowo Boże stało się ciałem, gdy Chrystus przyszedł z nieba na ziemię. Ciało zostało ukrzyżowane, ale Słowo Boże, czyli Chrystus, żywy Chrystus i żyje nadal. To Słowo Boże jest zapisane na kartkach Biblii. Gdy czytamy Biblię, Słowo Boże, Chrystus mówi do nas. I teraz ważne pytanie, co my z tym Słowem robimy? Jedni to Słowo przyjmują, inni nie przyjmują. Ci, co Słowo Boże przyjmują, to słowo zmienia ich, uzdrawia ich, to słowo zbawia ich, to słowo ratuje ich, to słowo daje im życie wieczne Co dzieje się z tymi, którzy mimo, że czytają Słowo Boże lub słyszą czytane Słowo Boże, ale go nie przyjmują? To Słowo Boże staje się sędzią i potępieniem dla nich w innych miejscach Biblii czytamy, że Chrystus jest skałą, na której zbudowany jest Kościół. Apostoł Piotr mówi o kamieniu węgielnym i o Słowie Bożym. Na kamieniu węgielnym można zbudować dom, ale na tym samym kamieniu można się potknąć. Widzimy z jednej strony budowlę, coś co można budować, na tym kamieniu można budować, a z drugiej strony widzimy upadek, potknięcie się. I upadek na tym samym kamieniu Słowo Boże jest głoszone Słuchanie Słowa Bożego jest dobre Jest bardzo ważne, aby czytać, aby słuchać Ale doświadczamy mocy tego Słowa dopiero wtedy, gdy przyjmujemy to Słowo Gdy przyjmujemy je wiarą Doświadczamy mocy tego Słowa, gdy wierzymy w to, co jest napisane w Piśmie Świętym I w ten sposób przyjmujemy to wierzymy, gdy mamy zaufanie do tego, co jest napisane przyjmujemy je wtedy gdy postępujemy tak, jak jest napisane słuchanie słowa Bożego, ale nie przyjmowanie go jest jak potknięcie się, tak jak czytaliśmy wcześniej to, co zapisane na początku Ewangelii Jana słowo przyszło do swojej własności a swoi go czy je nie przyjęli wszystkim tym jednak Którzy je przyjęli Dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi Tym, którzy wierzą w imię Jego Przed chwilą czytaliśmy słowa apostoła Piotra Ci nieposłuszni Słowu upadają Słowo Boże jest czytane Słowo Boże jest głoszone Słowo Boże jest słyszane Ale są ludzie posłuszni Słowu Ale są też nieposłuszni Słowu W ten sposób Słowo Boże zbawia i to samo Słowo Boże potępia. Czytaj codziennie Pismo Święte i przyjmuj je z wiarą. Poznaj dokładnie naukę Bożą, bo jest nauka religii i nauka Boża. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka Cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o Twoje życie, teraz i w wieczności. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnej audycji wiara i wolność. Dla słuchaczy audycji „Wieraj Wolność, mieszkających w okolicach The Plains in Arlington Heights. Jeżeli masz dzieci, niezależnie od tego, ile mają lat i jest dla Ciebie ważne, aby dzieci Twoje nie zostały uprowadzone i zniszczone przez otaczający nas świat, jeśli pragniesz, aby Twoje dziecko poznało prawdę, która uchroni go od bolesnych niespodzianek, są organizowane regularne spotkania i programy dla dzieci w różnym wieku. Jest to w Arlington Heights. Przyjdź swoim dzieckiem i zapoznaj się z programem spotkań. Można korzystać w języku angielskim lub w języku polskim. Po więcej informacji możesz telefonować do Łukasza na numer 224 764 40 89 224 764. WPNA Oak Park, Chicago słuchamy audycji Wiara Wolność, a teraz czas dla nas, czas dla Was, drodzy, do otwarcia Pisma Świętego, do listu do hebrajczyków. Co ten list, szczególny list, mówi do nas, o czym nas uczy, do czego nas przekonuje. I jesteśmy w rozdziale dziewiątym tego listu i na początek dzisiaj zaczniemy od wiersza 16 do 22. drugiego. Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. Testament po śmierci nabiera mocy. Nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zapowiedziany. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy prawa, Wziął krew cielców i kozów z wodą, wełną szkarłatną oraz chizopem i pokropił tam samą księgę, jak i cały lud, mówiąc To jest krew przymierza, które Bóg wam polecił Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w, sposób, w taki sposób musiały być oczyszczone. Same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. Dziękuję Aniu. List ten jest szczególny i jest szczególny również dlatego, że ciągle cały czas, jak czytamy go, nawiązuje do Starego Testamentu, nawiązuje do Starego Przymierza i cały czas też nawiązuje do Nowego Przymierza, czyli do Nowego Testamentu. Jest tutaj takie jakby przeplatanie się informacji pokazane, co w Starym i co w Nowym, co w Starym i co w Nowym. I robione jest to niesamowicie i i jest to robione dla nas, że kiedy cały list przeczytamy, to możemy, mamy powód zrozumieć, jaka jest różnica między Starym Testamentem i jaka jest różnica w Nowym Testamencie. Problem jest taki, że dużo religii, dużo ludzi nadal żyje w Starym Testamencie. W jaki sposób żyje? W swoich obrzędach w swojej religii w dalszym ciągu żyje w Starym Testamencie. A tutaj ten list nas przekonuje, że już mamy Nowy Testament, a tamto przeminęło. Dlatego właśnie z, i tym razem pisze o Starym Testamencie, o Nowym Testamencie i pisze, że Nowy Testament zaczyna się od jakiegoś momentu. Od jakiego momentu przypomnijmy. Werset szesnasty mówi nam, gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament, że Stary Testament swoją moc osiąga w momencie śmierci. Jest tutaj określone, że... Stary Testament kończy swoją moc. powiedziałeś, osiąga. Osiąga swoją moc. Dobrze powiedziałem. Że nabiera mocy. Dlatego 17 werset mówi, testament bowiem po śmierci nabiera mocy. O tak, tak. Nie ma znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. Także Stary Testament nabrał mocy w momencie, kiedy Mojżesz ogłosił wszystkie przepisy prawa i wziął krew cielców i kozów, co jest opisane w dziewiętnastym wersecie wraz z wodą i pokropił księgę, jak i cały lud. W tym momencie Stary Testament nabrał mocy. Zobaczmy, że jest bardzo ważne i istotne tutaj przelanie krwi. Osiemnasty werset tutaj niesamowicie to podkreśla. Stąd także i pierwszy nie bez krwi Mówim, zaprowadzony. Dlatego mówimy tutaj o Starym Testamencie, mając na uwadze Nowy Testament. Kiedy otwieramy Pismo Święte, wiemy o tym, że Pismo jest podzielone na Stary i na Nowy Testament. Teraz mówimy o tym, w jaki sposób został wprowadzony, ustanowiony Stary Testament. Tak jak mówiłeś wcześniej, że to o czym pisze autor Hebraj, do hebrajczyków bardzo wyraźnie oddziela rozdziela pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem, pomiędzy Starym i Nowym Testamentem o, o czym w tym momencie teraz mówimy tak i tutaj jest jeszcze jedna rzecz ważna bo prawdopodobnie wielu słuchaczy myśli tak Stary Testament nie istnieje ponieważ żyjemy w 2009 roku a Stary Testament skończył się Załóżmy na początku tego czasu, kiedy się rozpoczął Nowy Testament, więc automatycznie już żyjemy w Nowym Testamencie. Właśnie to trzeba podkreślić bardzo mocno. Mimo, że kalendarz jest inny, że możemy mieć trzy kalendarze na, na ścianie i patrzeć na nie i widzieć, że żyjemy w innym czasie, to jednocześnie wierzę. Praktykach możemy nadal być żyć w Starym Testamencie. Jedno z drugim nie idzie. Stary Testament nie idzie na równi z nowym. I podam tutaj teraz kilka przykładów. Stary Testament jest wypełnianiem przepisów i na podstawie tych przepisów jest. Osiągnięcie sprawiedliwości przed Bogiem. Próba osiągnięcia sprawiedliwości. Nowy Testament już nie jest wykonywaniem przepisów, tak jak było to w Starym Testamencie, ale przez wiarę w Jezusa z łaski jest zbawienie. Kolejną rzeczą jest to, że Stary Testament, jego wartość nabrała mocy, kiedy e, Mojżesz pokropił księgę i lud krwią kozów Nowy Testament, to nie jest już krew kozów Jest to krew samego Jezusa Chrystusa. Także do czynienia mamy i tu, i tam z krwią, tylko ta krew jest inna krew. W Starym Testamencie arcykapłanami byli ludzie, którzy żyją na ziemi. W Nowym Testamencie jest tylko jeden arcykapłan, który stoi przed Bogiem, Jezus Chrystus. Widzimy tutaj że nie można zamienić jednego z drugim. Jeżeli zamienimy jedno z drugim, pomieszamy. pomieszamy, to wtedy nie mamy już ani Nowego, ani Starego Testamentu. Po prostu jest kogiel-mogiel. Tak, bo, bo właśnie y, Stary i Nowy Testament jedynie takie powiązanie mają, że kiedy go czytamy, to się uczymy, to poznajemy problem jest taki, że wielu ludzi nie czyta Starego Testamentu i nie czyta nawet Nowego Testamentu, ale praktykuje Stary Testament. To jest niesamowite, co, co mnie zdumiewa i, i, i dla mnie to jest szokujące, kiedy to widzę teraz, bo kiedyś tego nie widziałem, że ludzie nie czytają Starego Testamentu, nie czytają Nowego Testamentu, ale praktykują Stary Testament. Właśnie tutaj to, co pod, podkreśliłeś niesamowicie przykuło moją uwagę Właśnie to wypełnianie tych obrządków, jakichś, nie wiem, przepisów, przepisów ale zobaczmy, jest, od, jest brak jednego najważniejszego punktu. Oczyszczenie przez krew. Nie ma w tym wszystkim, w tej całej otoczce, jak pięknie by to nie było przeozdobione, jak pięknie by to nie było prowadzone, nie ma nadal tego, co było nakazane przez Boga. Oczyszczenie i obmycie przez krew. Znaczy, nie działa to z, z mocą, do jakiej zostało przeznaczone, bo, bo właśnie to działanie następuje, kiedy to przyjmujemy, kiedy to e, zrozumiemy i przyjmujemy. A to, że, że to jest napisane i że istnieje, to samo w sobie niewiele znaczy, jeśli, jeśli e, nie przyjmujemy tego. Po prostu działam może na sąsiada, może na kolegę, koleżankę podziałało, ale na mnie może nie działać. Tylko z tego powodu, że nie przyjmujemy tego, co mówi Pismo Święte. Jezus powiedział coś takiego, że jeżeli spróbujesz stare i nowe wino, to powiesz, że stare jest lepsze. On to mówił do nas, do ludzi. Co miało Jezus na myśli? Jezus mówił coś takiego, że jeżeli spróbujesz stare, to znaczy jeżeli zaczniesz żyć wedle przepisów, przepisów prawa, to znaczy wedle starego przymierza. Ja teraz nie mówię o starym przymierzu jako o całym systemie składania ofiar, gdzie były składane baranki, kozły, gdzie krew była przelewana, nie. Ja teraz mówię o starym przymierzu o, jako o wykonywanie przepisów prawa, prawa Bożego. Bożego, jakiegokolwiek sobie ustanowisz po to, żeby osiągnąć doskonałość przed Bogiem. Jezus mówi, że kiedy spróbujesz, stare jest lepsze. Dlaczego? Dlatego, że my, jako ludzie w swojej naturze mamy to. My chcemy sobie zarobić, my chcemy osiągnąć sprawiedliwość przez wykonywanie przepisów, ale Jezus mówi, przyszedł po to, aby dać życie. Jest nowe wino. Nowe wino natomiast jest osiągalne tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest osiągalne tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tutaj nie liczy się już twój wysiłek. Tutaj się liczy twoja wiara. Tutaj zbawienie jest na podstawie tego, co Jezus dokonał, nie na podstawie twojego wykonywania przepisów. A dla jako ludziom, jest ciężko to zaakceptować i przyjąć, Dlatego, że my chcemy w swojej naturze sobie na coś zarobić. Natomiast Bóg mówi, ale ty to przyjmij, bo ja mam to dla ciebie z łaski. Bo ja już to zrobiłem, Bo ja już przelałem swoją krew. Bóg tak. również mówi w swoim słowie, że bez przelania krwi nie ma. Nie ma odpuszczenia grzechów. I człowiek naturalną reakcją jest, jak to? Jak to jest możliwe? to chyba nie jest dla mnie. To nie może tak być. Ja muszę sobie na to zapracować. To jest, to jest w naszej naturze. Widzimy, że Boże Słowo nie, nie dociera do naszej natury na zasadzie takiej, żeby ją głaskać i utwierdzać. Nie, Bóg działa totalnie inaczej. Jest napisane, że Jego drogi nie są naszymi drogami, ale my to musimy przyjąć. Musimy to przyjąć, zaakceptować, bo jeżeli tego nie zrobimy, pójdziemy właśnie tą swoją drogą, wrócimy do wykonywania przepisów, tak naprawdę wrócimy do starego przymierza, nie trafimy do celu, nie osiągniemy sprawiedliwości przed Bogiem. Poza tym jeszcze jedno jest, co nas do tego przekonuje, otaczający nas świat. Słyszymy często, nie ma nic za darmo, no free lunch, ciągle nas otoczenie o tym przekonuje, w pracy, wszędzie, wśród znajomych, nawet w religii wszędzie nam o tym mówią. Nie ma nic za darmo człowieku. I tak nam od dziecka to wbijają, że później, kiedy czytamy w Piśmie Świętym inaczej, jest to nie do przyjęcia. Jedynie Bóg swoją mocą może to złamać, bo człowiek nie chce tego. Nie chce tego wyrzucić, nie chce tego odrzucić. A przeczytajmy jeszcze, żeby to miało jakąś całość, może 22 i 23. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone. Same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. Zwróćmy mm -hmm. uwagę. Obrazy rzeczy niebieskich musiały być oczyszczone. A te obrazy... Te obrazy, a może przeczytajmy jeszcze fragment z listu do hebrajczyków, powróćmy do ósmego rozdziału i wiersz piąty, żeby zobaczyć, o jakie tu obrazy chodzi. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek? Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. A więc Pan Bóg powiedział Mojżeszowi wyraźnie: Masz uczynić przybytek, świątynię, ale ta świątynia miała być tylko obrazem, obrazem odbiciem cieniem, odbiciem tej prawdziwej, niebieskiej, doskonałej. I, I Mojżesz miał wykonać dokładnie wszystko tak, jak zostało mu to okazane na górze ale właśnie w 23 wierszu czytamy, że obrazy rzeczy niebieskich, obrazy były właśnie w ten sposób oczyszczone, same zaś niebieskie rzeczy potrzebowały doskonalszych ofiar, to znaczy obraz tych rzeczy niebieskich potrzebował tego, co czynił Mojżesz i później cały Izrael i może nawet dzisiaj ludzie próbują czynić, ale niebieskie rzeczy już nie mogą być w ten sam sposób traktowane, ponieważ potrzebują ofiar doskonalszych albo ofiary doskonalszych. W jaki sposób yy, na ziemi tutaj w obrazowy sposób te rzeczy były oczyszczane? 22 werset mówi nam, że według prawa wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Tak. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy Bóg mówi coś, może nieciekawą, to jest fakt. Jeżeli Bóg coś mówi, On sobie nigdy nie zaprzeczy. I w całej Biblii nie znajdziesz zaprzeczenia tego wersetu, który mówi o tym, że nie ma odpuszczenia, tutaj mowa jest o grzechu, nie ma odpuszczenia grzechów bez rozlania krwi. Nie było możliwości wedle prawa Mojżeszowego, aby Bóg odpuścił grzech, nieważne czy to był arcykapłan, czy lud, czy indywidualne osoby, aby Bóg mógł odpuścić grzech jakiejkolwiek osobie przez ofiarę, która nie była krwawą ofiarą. Tak, a wszystko to było cieniem rzeczy przyszłych, wszystko to było przygotowaniem ludzi, na tą ofiarę doskonałą. Pamiętamy to, co Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie? Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek Boży. Baranki w prawie mojżeszowym ginęły. Ich krew była przelewana i na podstawie tego Bóg odpuszczał ich grzech. Teraz krew Jezusa zakrywał. Powiedzieć. tak. teraz Do czasu przyjścia. Krew doskonałego człowieka, baranka jest w stanie zakryć i odpuścić mój grzech tylko dzięki tej ofierze, którą Jezus dokonał na krzyżu, moje i Twoje grzechy mogą być odpuszczone, mogą być przebaczone, jeżeli myślisz, że jakakolwiek inna ofiara jest w stanie, ofiarowanie bezkrwawe Cokolwiek, jeżeli jest bezkrwawe, Słowo Boże nam wyraźnie mówi: nie możesz otrzymać przebaczenia grzechów. Nie ma takiej możliwości, nikt nie ma takiego prawa. Dlatego teraz, kiedy przychodzisz do Jezusa, Jego ofiara, dokonana przez Ducha Świętego, którą złożył, Jego krew jest w stanie oczyścić się z grzechów. Tak, Jego krew, nie, a, nie żadna namiastka. Nie żadna bezkrwawa ofiara, żeby tylko próbować to naś naśladować. Musisz się udać do źródła, musisz się udać do osoby, musisz się udać z wiarą, musisz się udać z, z tym przyjęciem tego słowa, które mówi, że do niego masz przyjść, uwierzyć, uchwycić się tego, co jest napisane. Dlatego w 24 wersecie jest napisane. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się teraz za nami przed obliczem Boga. Jest tutaj bardzo wyraźnie to powiedziane. Prawdopodobnie za tydzień do tego wrócimy, ale aby właśnie to wyraźnie pokazać, że, że Jezus wszedł do nieba po to, aby się wstawiać za mną, za Anią, za Tadeuszem, z własną krwią. Ale dlaczego za nami? Dlaczego za nami na przykład? No my potrzebujemy Jego no. ofiarowania. My potrzebujemy Jego wstawienia się za nami. Ale również dlatego, żeśmy przyjęli, uwierzyli. On wstawia się za nami dlatego, że myśmy to przyjęli. Jeżeli Ty tego nie przyjąłeś, On jeszcze tego nie robi za Ciebie. Jest dla Ciebie ten czas, może dzisiaj, teraz jest ten czas, żebyś przyszedł do Niego i uwierzył, że, że Jezus umarł dokładnie za Ciebie. Jest taki przykład, że y, mówi nam właśnie może o podobnej sytuacji, że ktoś wyszedłby na przykład na górę budynku Syrs w Chicago i rzucałby dolarówki. Rzuciłby, no nie wiem, 10 tysięcy dolarów. I leciałyby te dolary i szedłbyś ulicą, widział, że lecą. W którym momencie te dolar czy dolary Będą należały do ciebie Dlatego, że lecą będą należały Musisz sięgnąć po nie Musisz, musisz sięgnąć Tak samo jest z tym, co uczynił Chrystus On to uczynił, to, to jest, to jest osiągalne To A. jest dla nas, dla ciebie, dla mnie Ale musisz sięgnąć Ten sposobem na wyciągnięcie ręki Na osiągnięcie, dosiągnięcie tego jest wiara Abyś uwierzył aby... Jezus kiedy przyszedł na ziemię Mówił pokutujcie i wierzcie to słowo pokutujcie może powiedz w krótkim wyjaśnieniu, bo wiem, że pokuta to znaczy, że trzeba jakieś odmawiać, coś tam jakieś... Jezus miał na myśli nie jakieś odmawianie, jakieś czynności. Jezus miał na myśli zmianę sposobu myślenia i życia wedle Słowa Bożego. Dla mnie to najlepszym Kaźnikiem na to pokutowanie jest syn marnotrawny, gdzie pisze wejrzał w samego siebie i postanowił. Właśnie to jest ta pokuta, które słowo to używamy, może dla niektórych dziwne, bo rozumiecie to inaczej. To pokuta według Pisma Świętego to jest wejrzał w samego siebie i zobaczył samego siebie i postanowił. On pamiętać się przede wszystkim, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy Zbawiciela, że... Odwróć się od grzechu. Przestań już robić to, co robisz. Żyć tak, jak żyjesz. Jeżeli wydaje ci się, że żyjesz właściwym życiem, otwórz Słowo Boże i zobaczysz wtedy, gdzie jest twoje mie miejsce, gdzie, gdzie się znajdujesz. Ale też kolejność ważna. Nie zmienisz swojego życia po to, aby przyjść do Chrystusa, ale gdy przyjdziesz do Niego z wiarą, się uchwycisz, to On zmieni swoją mocą, twoje życie. Także tutaj też nie ma żadnych zasług naszych, żadnego zarobku, zarabiania sobie na to, tylko wszystko przychodzi przez wiarę, uchwycenie się. Snów czas powoduje, że mamy kończyć. Dziękujemy wam za uwagę. Dziękujemy Ani, dziękujemy Józefowi. Dziękujemy. Dziękuję też wszystkim tym ze słuchaczy, którzy znaleźli powód, aby regularnie słuchać audycji Wieraj Wolność. Panu i Bogu, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będą dzięki za Was, drodzy, którzy słuchając dostacie w wierze i przekonaniu, że Słowo Boże jest chlebem życia i skutecznym mieczem Ducha Bożego. Jeżeli potrzebujesz materiały, które byłyby pomocą w poznawaniu i karmieniu się Słowem Bożym, możesz telefonować teraz na numer 524 9762 524 9762 kierunkowy 708. Gdy pragniesz rozmawiać teraz lub potrzebujesz modlitwy, możesz telefonować też na ten sam numer. 524 9762 kierunkowy 708. Jeżeli tematy podejmowane w audycji nie zawierają wszystkiego, czego oczekujesz, przyjdź na spotkanie w niedzielę o godzinie drugiej po południu, gdzie systematycznie poznajemy Boży plan, dla człowieka tu na Ziemi, jak i też po tamtej stronie kurtyny, czyli po śmierci. W sprawie spotkań możesz telefonować teraz do radia lub w tygodniu na numer 697-8639-697-8639, kierunkowy 847. Zachęcam do słuchania całodobowych audycji chrześcijańskich na fali 9.0.1 FM. A teraz pozostańmy przy odbiornikach, aby posłuchać następnej audycji Droga, Prawda i Życie I zastanówmy się Na krzyżu obok Chrystusa wisiało dwóch grzeszników Jeden z nich poszedł na potępienie, a drugi do raju Chrystus dzieli świat na grzeszników, którzy idą do piekła I grzeszników, którzy idą do raju Do której grupy ty należysz? Do usłyszenia mówi Tadeusz Tomal The preceding program, "Viara y Volnosh, was brought to you by the good people of faith and freedom. And we thank all of them for their support and the generosity. WPNA 1490 AM Każdą każdym niedzielę o godzinie 5 po południu. Wiara i Wolność. This is WDNA Oak Park, Chicago.